Cześć, jestem Krzyszmen, a Wy słuchacie podcastu wakacyjnego, po raz kolejny zaczynam tym głupim czymś i po raz kolejny, nie, że, znaczy w znaczeniu i tym, że po raz kolejny mówię cześć, jestem Krzyszmen a Wy słuchacie podcastu wakacyjnego i po raz kolejny, bo dzisiaj trzeci raz już zaczynam ten wstęp, bo coś się ze słówkami stało, Mian, znaczy bardziej z takim, hmm, z głośnikami, bo ja przypinam słuchawki do głośników, teraz mam przypięte do komputera bo, no dziwny dźwięk jest taki i właśnie, dobra yy, tak, dzisiaj pierwszy, pierwszy raz chyba odcinek nagrywany w niedzielę w niedzielę tak się dziwnie nagrywa bo taki dzień rodzinny a ja tak sam sobie siedzę w pokoju nie, i tak bym z rodziną nie siedział dobrze, no to tak dzisiaj będzie odcinek o tym, że się już przy, no przygotowywuje się do szkoły i może wam powiem jak u mnie to przygotowywanie się Yy, zaczyna. Aha, i poza tym jeszcze jest taki sympatyczna czaszka tutaj pode mną, i taki baner, yy, że 10 dni do końca wakacji. No niestety jest tutaj 10 dni do końca wakacji. Liczymy: 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9, 30, 31, czyli 1, 22, 2, 23. 3, 24, 4, 25, no, yy, jak to się nazywa? 5, 26, 6, 27, 7, 28, 8, 29, yy, ten 9, 30 i 10, 31, 22 policzyłem, bo. chociaż odcinek nagrany 20, tego 22, ale to ja tak. Powiedzmy, że tak się liczy. Powiedzmy, powiedzmy, powiedzmy. No, i sympatyczna taka czaszka, że no, że koniec wakacji. No, no i tak. Dobrze, no to teraz tak. Może powiedzmy no, o tym, jak ja się przygotowywuję już do szkoły, bo na razie nie mam nic. Mam tylko plecak i plecak mam tyle. Książkę do wosu mam jeszcze i książkę do biologii. Ale to nic nowego, bo od początku, bo w ostatnim roku też miałem, bo dziwnym trafem w pierwszej klasie nie mieliśmy wosu i książka się zachowała przez cały rok przepraszam, że siorbałem, teraz napiłem się herbaty tak nieładnie się napiłem, bo by było słychać jak piję czy jak siorbię dobrze, no to tak przy, ja się do szkoły, do rozpoczęcia, znaczy no do rozpoczęcia szkoły przygotowywuję w taki sposób, że na razie nic nie robię jutro w poniedziałek się zacznę przygotowywać zacznę się przygotowywać w takim sensie, że pójdę po książki po książki sobie pójdę, mam tam wydrukowane wszystkie książki na kartce jakie trzeba sobie zakupić no i te książki zakupię zakupię książki no i to będzie jeden i pewnie myślicie zeszyty też zakupi zeszyty też zakupi, no zeszyty też zakupię zeszyty też zostaną zakupione nie umieszkam tego zrobić no chyba, no tak, tylko to będzie wymagało czegoś takiego intelektualnego, bo będę musiał wiedzieć dlaczego do czego jest zaszyt w katatkę a do czego y, w, w linie. A poza tym postanowiłem, nie kupuję już zeszytów w, w grubych okładkach, bo się ciągle rozwalają, no i rozwalają się. Dobrze, no, a teraz głośniej chyba będzie, będzie głośniej tak, nie wiem czemu, bo się może przystawiłem do tego, albo nie dobrze walić, i tak taka sama fala głosu jest mniej więcej albo jest głośnie albo nie, nie wiem nie wiem dobrze yy, tak no i co i piórnika sobie nie kupię, nie bo ja piórnika nie noszę nie noszę piórnika noszę yy, długopis a czasami jak się uda to też ołówek ewentualnie linijkę jeśli taka jest w domu często jej takiej nie ma linijkę i co no i tyle, takie jest moje przygotowywanie, ale teraz trzeba wziąć pod uwagę inne przygotowywanie, przygotowywanie strojowe. Strojowe przygotowywanie to jest takie, że, no może zacznijmy od tego, że w mojej szkole nosi się mundurki, jest mundurek taki, że spodnie można sobie założyć jakie się chce, na szczęście koszula musi być biała, biała koszula, nie koszulka koszula z materiału, znaczy no wiecie, biała koszula oczywiście i krawat i tarcza szkoły, oczywiście nikt tarczy nie nosi prawie ale tarcze no, ale tarcze musi być chociaż tylko na początku roku nosiłem y, tą y, tarczę no i jakoś nic mi nie zrobili jeszcze y, tak, jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze ja ten strój, to mi to zwisa w ogóle jaka koszula, może być za krótka, może być nie, ale muszę sprawdzić jakie koszule na mnie patrzą, bo, znaczy patrzą, co ja mówię, jakie koszule na mnie pasują, bo bo, bo mój bebek chyba urosł trochę i ja też urosłem, a koszule niestety moje nie urosły i muszę zobaczyć. Koszuli mam kilka chyba na każdy dzień tygodnia jakoś tak, nie wiem, Wcześniej, tak niektóre są już za małe, już były za małe w poprzednim roku szkolnym, więc w tym chyba też na pewno będą y, za małe, no i zo trzeba zobaczyć, trzeba zobaczyć. Drugie przygotowanie strojowe to jest, aha, jeszcze co do tych koszul, jeszcze co do tych koszul, to jest taki bajer, że już tak od drugiego semestru tam można se chyba, z tego co zauważyłem pozwolić na większy luz i ja wtedy sobie biorę pod koszulkę jakąś czarną koszulkę powiedzmy ACDC, rozpinam to białą, no i, no i co mi zrobią, nic mi nie zrobią, tylko jak idzie pani dyrektor to trzeba koszulę zapiąć szybko, albo no wiecie tak uda stanąć tyłem, o albo jak wychowawczy nie idzie to też tyłem trzeba stanąć i jak i jeszcze jacyś tam nauczyciele też są tacy, ale to mniejszość, mniejszość, mniejszość dobra yy, to tak Hmm. Co można by jeszcze powiedzieć o przygotowaniu strojowym? Strojowe to przygotowanie, to główne takie wyjściowe Czyli wyjściowe, w sensie, że wyjście, szkoła, dom, szkoła, dom, szkoła To wyjście jest moje takie zwykle, że jeśli jest ciepło, to tak jak idę do szkoły Chyba, że krótkie spodnie, byłem kiedyś w krótkich spodniach w szkole, nie byłem A miałem, tylko, że były brudne, każde, albo te co nie były brudne, były w praniu o wcześniej były brudne ale takie bardziej już zimowe, takie ten, to na moje zimowe, zimowe, już zimowe składają się glany, spodnie, dżinsy, zawsze noszę dżinsy, to jest takie moje zboczenie, że ja akceptuję z drugich spodni tylko dżinsy chyba, No tutaj dżinsy, yy, spodnie dżinsy, yy, tak i zimowa kurtka i czapka, ale czapka rzadziej, czapka rzadziej. No, kurtka jest rozpięta i właśnie ja miałem taki dylemat, znaczy taki, taką, takie to jest niefajne, bo patrzę wszyscy mają normalnie kurtki, normalne kurtki, a ja zawsze mam takie puszate, takie no wiecie, takie, takie duże kurtki, takie pulchne te kurtki są, nie wiem jakim sposobem każdy ma normalną, a ja mam taką puszatą, nie wiem, nie wiem, nie wiem czemu ja mam puszate kurtki, nie wiem, dobra, dalej, dalej, dalej, dalej. Dalej, y, jeszcze jest takie wyposażenie jesienne i na nie się składają też glany, oczywiście dziesięciodziurkowe, dżinsy i skórzana kurtka, więc to jest moje ulubione, bo wtedy wyglądam stricte jak metal. No, więc tak, y, patrzę glany. Glany są rozwalone, bo mi się śruby czy tam gwoździe wbijają w pięty do no, szewcza cz trzeba oddać, bo jeszcze są dobre, a 200 zł piechotą nie chodzi, prawda? Nieprawdaż? Dobrze, 200. Trzeba do szewca oddać. Yy, teraz patrzę. Yy, jeansy mam. Znaczy zawsze bym miał jeansy, bo jeansy to jest podst moje podstawowe spodnie. Moje spodnie ulubione. Yy, tak. Ale... Skórzana kurtka. Ubieram ją. Te, Ona jest za mała. Cholera. podobna kurtka kosztująca 100 zł. Może nie taka ciepła nic, ale fajnie wygląda i patrzę co ja teraz pocznę. To ja teraz pocznę. I <śmiech> patrzę, byłem u babci, patrzę po szafach. Wujek ma skórzaną, kurtkę ładną, prawdziwa skóra, wszystko droga, kurtka była. Patrzę, te, ona jest prawie na mnie dobra, tylko rękawy trzeba sobie leciutko podwinąć, bo no za dużo, ale tak no może nie będzie tego aż tak widać za kilka miesięcy, chociaż pewnie będzie widać, bo ile urosnę ćwiert centymetra albo coś takiego. Dobra, ale no ale już nieważne, już nieważne i ta kurtka ale ona jest taka no wiecie na guziki taka bardziej elegancka niż taka no do chodzenia normalnie. ale jeśli nie będę miał jej tylko zapiętej to, yy, no to no to no to no to no to będzie ok jeszcze tam jeszcze tam jakieś tam debile z klasy mogą się śmiać że ho oh, oh, oh, oh, oh, oh, jaka kurtka zajebista ha ha ha ale wiecie gdzie ja mam takich debili ja mam gdzieś poniżej pleców poniżej pleców mam takich debili jeszcze jest jedno przygotowanie, jeszcze jest jedno przygotowanie, przygotowanie jest to psychiczne. E, psychiczne, bo tak się, no bo nie ukrywam, że to nie jest moja wymarzona klasa i nie ukrywam, że chętnie bym szkołę zmienił, ale niestety y, we wszystkich szkołach informatyka i WOS, a ja nimum, nimum, nimum informatyki i wos w pierwszej klasie, no i nie mam oceny z tego, no i dupa, dupa, dupa niestety no i to jest bardzo, nie fair, bardzo niefajne, bardzo niefajne zagranie bo ja się nie mogę już przepisać na początku roku bym mógł oczywiście ale teraz już nie no. dobra yy. ale dobra przygotowanie psychiczne przygotowanie psychiczne to ja sobie pomyślę do jakich ja debili muszę wracać Takim pierwszym krokiem jest poczytanie forum klasowego. Już patrzę na, na te wypiski, już pierwsze co robię to ręka przygotowana do Facepalmu. Czytam jedną stronę, dwie strony i już piękny Facepalm mamy. I tak sobie chodzę z kolegami, nie z tej szkoły. Nie z tej szkoły, z takimi lepszymi kolegami. Se chodzę i patrzę jacy oni są fajne i a jak tam nie jest fajnie w tej szkole. No i no nie fajnie jest w tej szkole, przyznam no no i nie polecam tej szkoły yy, no. szkoła siódma, gimnazjum siedem w Siemianowicach nie podoba mi się, nie podoba mi się na swoją tego ja mogę mówić, że mi się nie podoba? mogę mówić, wolność słowa jest nie podoba mi się w gimnazjum siedem w Siemianowicach, nie idź tam chyba, że mnie bardzo lubisz, to chodź Idź, idź, idź. Znaczy, jeśli możesz zejść iść i gimnazjum w Siemianowicach. Dobra. A, podkład się skończył i teraz będzie chyba jak ja szumie, bo podkład te szumy tak jakby redukuje. Dobra, bez większego szumienia zapraszam na, na wikipedyjnym szlaku. Chcesz poznać tajemnicze tajemniki wikipedii? Chcesz odbyć tajem... imponującą podróż po nieznanej ci krainie? Tylko tutaj, tylko na, na wikipedyjnym szlaku dowiesz się co to jest Chipa. Dlaczego w YouTube jest więcej niż Żydów? Oraz, yy, oraz, oraz, oraz, gdzie jest, Tylko, w, że tylko w Polsce jest biały kał? Było w Białym Kale A nie wiem nawet A ale mi się nie udało Nie udało mi się bo wyszedłem z formy na, na Wikipedyjnym Szlaku Bo na, wiki, na Wikipedyjnym Szlaku dawno już nie było Dawno nie było Ale będzie będzie znalazłem nowe Znaczy jedno nowe dzisiaj wpisałem Dobrze Nowe to jest Kutas Kutas. No więc tradycyjnie wpisujemy sobie w Google Kutas i co nam wyświetla yy, prezentuje swoje nagie ciało kutas, kutas.pl yy, kutas kozła o, na youtube jest yy, kutas, wiki słownik kutas w buzi panienki robią mlodę a grafika no, grafiki nie kliknę bo, a, bo no, a zresztą kliknę sobie i co, i nic takiego nie ma znaczy o, jest tatuaż taki dziwny, dziwny. dobra, dobra, już, ja już nic, ja już nic nie mówię Wiecie co tam sobie wpiszcie, tam kutas w Googlach, ale teraz wpiszcie też sobie kutas w wikipedii. Kutas to jest coś innego, kutas to jest dekoracyjny element ubrania! Nie wiem czy wiecie, kutas, dekoracyjny element ubrania tu jest, więc, no, dekoracyjny. Więc, no, jeśli ktoś Ci powie, wyglądasz jak kutas, to nie, że obraźliwie, tylko że ładnie, bo jak dekoracyjne coś. No. I to jest w XVII do... Czy, nie, to jak gada. No, w XVII do xviii wieku w Polsce... Co? To, to jest chwost na końcu sznura przypinanego do pasa jako element dekoracyjny. Także do szlafmycy. A, wiecie, nie. Szlafmyca to jest to, o czym myślę, nie wiem. Jest to także określenie odnoszące się do współczesnych pomponów. Tak. I teraz tak, tutaj jest taki przykład kutasa w duże. woźny pas mu wiązał pas słudzki, pas lity, przy którym świecą gęste kutasy, jak kity, z jednej strony z głotów, nie, złotogów w purpurowe kwiaty, no, czyli przy w pasie są gęste kutasy ale kutas to nie tylko dekoracyjny element ubrania o nie, kutas to coś więcej i bynajmniej nie jest to, to, to co o tym myślicie Kutas. zboczajce, przepraszam No, kutas to jest miejscowość w Węgrzech w komi... co? w komitacie somogy nie ma nic takiego, jest pałac, Kutas ma własny pałac, pałac, no i tak, nie wiem czy jeszcze będzie na wikipedyjnym szlaku, ale możecie powiedzieć mi czy wam się to podoba, czy to ma sens jakiś, czy na wikipedyjnym szlaku jest fajne czy jest oryginalne no bo wiecie no, to was informuje, że jeśli powiesz, ty cipo, no to możesz powiedzieć ty, no, ty tam coś tam o ochronie dzieci A, muszę powiedzieć mamie, żeby mi nie dawała herbaty w tym kubku, żeby mi dawała dawała w mojej herbaty w moim ulubionym kubeczku, który dostałem na urodziny od kolegi, ten kubeczek jest bardzo fajny bo ta szklanka to jest szklanka, jest taka niefajna no, no co, zapraszam was już na koniec odcinka. A, jeszcze jest czas, jeszcze jest czas, co wam jeszcze mogę powiedzieć o Wikipedii. Nic wam nie mogę powiedzieć o Wikipedii. tat. lubię tą muzyczkę. Ja, Uf. No nie wiem, nie wiem. Czytajcie sobie w wikipedii, o jakbyście znaleźli coś fajnego na wikipedii to możecie mi powiedzieć. No to mi powiedzcie, to to ja to mogę opublikować. O jeszcze, jeszcze to po Kutasa. Już kończąc, już kończąc jest ta, już taka miejscowość. Miejscowość, dzięki Baidii, teraz o tym, wiesz, wiem. Nagi Kutas. Nagi Kutas. Wieś na Węgrzech to jest. Dobra, no to co, żegnać się z wami? Y tak, o! Pojawiła się też w pola Angelia Pilipiuka, to jest opowiadanie. Nagy Kutas był w opowiadaniu, dobra, to cześć już, cześć! Dobra, jestem, jestem już, Krzysztof do was powrócił. I już będzie Krzyszman kończył odcinek, co obwieszcza yy, marsz Falny z opery Aida. No no to co? Yy. O czym mogłem powiedzieć wam? Jeszcze tutaj mogę wam powiedzieć. Yy, mogę wam powiedzieć, że nie czuję się za dobrze z tym, że wakacje się już kończą, bo 10 dni do końca jest już i nich. Wakacje przedupiłem niestety, że tak brzydko powiem, no niestety przewaliłem wakacje. niedobre jest tyszman, że bo nie korzystał z wakacji, dupa właściwie, dupa. Aha, jeszcze się Wam pochwalę, że zakupiłem naklejkę, znaczy nie naklejkę, co ja gadam, naszywkę y zespołu ACDC z płyty Highway to Hell do domu, będziesz to kosztowało mnie, y 19zł, bo dostawa jeszcze, żeby była płatność przy odbiorze, niestety nie mam, czy znaczy nie chcę tam przelewu robić, wali mnie to 20zł, za, zapłacę za naszywkę, która normalnie by kosztowała 6zł, ale kasę mam tam 90zł, no szkoda tych 20zł, bo bym sobie kupił za to 16zł, kosztuje taka amatorska płyta metaliki w Saturnie, taka no Chyba to jest pierwsza wydana ich płyta, czy znaczy pierwsza taka płyta, która się nie ukazała, czy coś takiego? No nie wiem, wiem, że coś takiego było, jakoś jest idiotyczne, ale to płyta metaliki jest, nie? No właśnie. No szkoda, szkoda tej kasy, ale trudno. Trudno walić. No, no to co? Co mogę powiedzieć jeszcze? Hmm. No tak, ale przynajmniej, aha, dlaczego to kupuję, bo na moim plecaku, bo mam plecak kostka, wiecie, taki zielony, taki jak worek do ziemniaków wygląda. Chodzę w nim do szkoły, jest bardzo pojemny, jest bardziej pojemny niż taki plecak, taki szmelt za 200 zł za Adidasa. Chociaż ten plecak też taniej nie był, bo aż 80 zł kosztował, w internecie jest za 15, no ale ja kupiłem ten, z, demobi z demobilu, to wiecie, no. Demobil to taki, no. Co yy, roku. Nie, ten plecak ma 40 lat. O. Wiem, że ten plecak ma 40 lat jest fajnie. Fajnie mieć starszy plecak ode mnie. No. No to. Tak. Mam już wszystko. Naszywkę ACDC też mam, też mam oczywiście, yy, ale. Ale chodzi o to mi, że yy, mam z Becking black, a Becking black to niestety nie jest moja ulubiona płyta. Moją ulubioną płytą jest Highway to Hell. A nie mam nic, nawet nie mam yy, przypinki kapsla z niej. I więc teraz pójdę po ten plecak. szybko pójdę. Już wróciłem, bo leżał mi prawie że koło nogi. I Wam może wymienię wszystkie naszywki, które mam, żebyście mnie poznali trochę lepiej mój głos muzyczny. Odzwierciedlają one moje TOP 9 ulubionych zespołów, więc tak, czy nie, TOP 8 właściwie, bo 9 to jest napisane markerem, no, więc tak. W kolejności nie takie jak są naszyte, bo są w różnej kolejności, naszyte tylko w moim TOP 8, 9 właściwie. Więc tak, pierwsze to jest ACDC, naszywka jest Black in Black. Drugie to jest Rammosztajny. Znaczy nie, nie, nie, przepraszam, przepraszam. No, drugi zespół, mój ulubiony, to jest Sabaton. Szwedzki zespół, fajny, fajny zespół. Następnie jest AC Drinkers, polski zespół, polski akcent mamy tutaj nawet. Czy trzy są polskie akcenty? O, i to nawet w jednej linii są. Dobrze, następny po AC Drinkers jest... To Jest następny Black Sabbath. Black Sabbath. I ma... no... ma trochę w stylu opadki z Headless Cross. Pójsta takiej. Dobra, Ta. piąte miejsce ma Metallica. Yy, tak, dalej jest szóste miejsce. to jest u mnie szóste miejscem? Szóste miejsce jest Rammstein. Rammstein. Siódme miejsce to Dżem. Ósme to Kult. A... czy nie, yy, przepraszam. Na odwrót... Yy, Siódmy kult, ósme drzem a dziewiąte, to jest napisane markerem, to jest z D. Dobrze, plecak na ziemię i teraz będę miał też, a co tu jest, a to jest mój płyn do czyszczenia okularów, tak, bo ja chodzę w okularach, pewnie większość z Was to już wie. Dobra, eee, tak, no, no i będę miał z Highway to heli, mój cały plecak będzie ukończony, bo no będę miał taki jak ja chcę po prostu. No i już zacząłem, no dają większą część, większą część gadania o tym, no i wiecie co wykorzystajcie te, tą końcówkę wakacji dobrze, bo jeśli spędziliście debilnie te wakacje to wykorzystajcie je chociaż teraz, jeszcze jest okazja, jeszcze macie czas, jeszcze macie czas, jeszcze możecie. No, i jak to mówi Maciek Skwara na koniec, czyńcie dobro, czyńcie dobro. Właśnie, a propos Maćka Skwara, jest nowy odcinek podcastu Bez Nazwy, który właśnie teraz... O, przepraszam bardzo was, ale zostałem odwieziony przez moją mamę od nagrywania. No niestety, musiałem odejść, musiałem odejść, ale już powracam, żeby powiedzieć wam cześć. Odchodzę... W ale, ale wykorzystajcie te, koniec wakacji dobrze, wykorzystajcie dobrze Cześć, mówi Krzyszman